Ktoś musi przeczytać początek. Ktoś chce? Daj. A Marzenka notuje ważne szczegóły. Wyprodukowano w Chinach. <laughs> Napis wyprodukowano w Chinach. Zapamiętamy. No nie wiem, nie wiem. Jest. Potem będzie ważny i mu ucieknie. Rytuał przebudzenia. Masz na imię Samuel, masz 35 lat. Pięć lat temu Twoja żona Jennifer zmarła, zostawiając Cię samego z Waszą córką Lizzie. Wiele czasu zajęło Wam pogodzenie się z podejściem Jenny. <grym znać> Myślałeś... <grym> Zaliteruj, <znać> że... <grym znać> Ale co, Jennifer Lizzie? Czy masz na imię? Najpierw żona po prostu... Co najropszy, strasznie i tajemnicz. znajdziesz na micropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 13 listopada 2021 roku. Słuchacie właśnie 368 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymas i głosy z innego wymiaru. Ua. Tak, być może pojawią się tutaj głosy. Nie chcę mi się jakoś mocno montować tej dzisiejszej audycji, ale coś tam wam może wrzucę, bo graliśmy w gę. I włączyłem dyktafon, żeby być może wykorzystać potem jakieś fragmenty. A graliśmy w Escape Tales Rytuał Przebudzenia. I to też będzie temat tego odcinka. Kolejny pudełkowy Escape Room. Przy czym jednocześnie różny względem tego, co omawialiśmy tutaj do tej pory, co ogrywałem do tej pory. Jest to tytuł od Portal Games. I tutaj już może wyjaśnię taką jedną nieścisłość, nie wiem jak to ująć. W sieci niektórzy pytają, czym się różni wydanie od Portal Games od wydania Board and Dice. Otóż na tym wydaniu polskim mam i symbol Board and Dice, logo i logo Portal Games. Board and Dice odpowiada za dystrybucję ogólnoświatową, tak anglojęzyczną, z serii Gier i Tales, natomiast Portal wydaje to po prostu w Polsce. Jako polski wydawca. Powiedziałem, że jest to seria, bo obecnie w Polsce ukazały się już trzy tytuły. Ten jest numerem jeden: Escape Tales, Rytuał Przebudzenia autorstwa Jakuba Cabana, Bartosza Idzikowskiego i Mata Dębka. Jeżeli spojrzycie na ten grę gdzieś w sklepie powiedzmy, tak jesteście w sklepie z planszówkami, widzicie to pudełko, no to pierwsze co się rzuca w oczy to fakt, że ono jest dużo większe od tych pudełek chociażby w przypadku serii Escape Room od Fox Games czy w przypadku Exit od Galakty, no to to już jest taka całkiem pokaźna całkiem pokaźny kartonik, czy właściwie karton. Druga rzecz, która rzuca się w oczy to grafika z pudełka. Odpowiada za nią Jakub Fajtanowski. Widzimy na niej mężczyznę z jakąś księgą siedzącego w sali szpitalnej obok łóżka szpitalnego. Na tym łóżku spoczywa jakaś dziewczynka. Jak gdyby jej dusza unosi się nad ciałem. Sama dziewczynka jest prawdopodobnie nieprzytomna. Jest podłączona do jakiejś aparatury, do kroplówek. W tle widzimy czerwony balonik. Kurczę, jakiś penwise mode. Yy, za oknem yy, nie wiem, świt czy zmierzch. Facet trochę wygląda na zmęczonego. Jest, ma brodę, taką yy, już kilkudniowy zarost. Yy, a na dole widzimy, że ta przestrzeń dookoła w tym pokoju zaczyna się rozpadać. Taki trochę, yy, taki trochę mechanizm jak Silent Hill, gdy przechodzimy między jednym, a drugim wymiarem, to tutaj też jak gdyby łóżko, podłoga zaczyna się tak odwarstwiać, jak farba schodząca ze starej ściany. No już sama ta grafika też robi wrażenie i buduje taki dość mroczny klimat. Dlatego pomyślałem sobie, jako autor nekropolitana i fan escape roomów, muszę po to sięgnąć. No i czy było warto? Już teraz mogę powiedzieć, że tak. Ale muszę Wam wyjaśnić, co to do końca jest za tytuł, żebyście wiedzieli, czy będzie Wam także odpowiadał. Zacznijmy może od faktu, że to jest najbardziej rozbudowany rodzaj pudełkowego pokoju za gadek. Stąd też ten duży rozmiar. Wprawdzie to pudełko jest troszkę przesadzone. Ono mogłoby być trochę mniejsze, bo w środku mamy tę taką do wypełnienia plastikowe. Nie? I gdyby je trochę zmniejszyć, zmniejszyć wtedy też rozmiar książeczek, które są dość duże rozmiarowo, ale zarazem w miarę cienkie, no to pewnie to pudełko mogłoby być mniejsze, no ale mimo wszystko to nadal jest najbardziej rozbudowany tytuł tego typu, z jakim miałem do czynienia, bo posiada dość hmm, jaki? ambitny, no i właśnie rozbudowany, brakuje mi słowa, wybaczcie, wątek fabularny. Tutaj oprócz fabuły na kartach gry, na kartach z zagadkami, otrzymujemy też książeczkę, która jest de facto grą paragrafową. Mamy więc paragrafówkę z zagadkami. Rozwiązanie zagadek, czy też podjęcie pewnych decyzji odsyła nas do kolejnych paragrafów i tak właśnie przechodzimy przez całą grę. Jako że fabuła tutaj jest jakoś tam ważna e, dla, znaczy może inaczej, nie jest stricte super ważna dla przebiegu rozgrywki, e, jeżeli chodzi o rozwiązywanie zagadek, ale jeżeli chodzi o zakończenie historii, tak, o to, czy uda nam się e, doprowadzić naszą misję do końca, no to tutaj już trzeba się troszkę wczuć, e, wczytać, e, poempatyzować z bohaterami i podjąć pewne decyzje w związku z tym, e, w zgodzie z naszymi nie wiem, odczuciami. No to w związku z tym lepiej przejść tę grę na raz, a to może być trudne, bo jak nam pokazuje pudełko, czas przejścia to od 3 do 6 godzin. I ja wiem, że niektórzy recenzenci piszą, że to bzdura że ta gra jest krótsza, że właśnie jakieś 2-3 godzinki wystarczą, ale tu przynajmniej osoby, które grały w jedną e, osobę, czy w dwie osoby, skupiając się tylko na tym, tak siadając tylko z tą grą, nie robiąc niczego innego, no to może rzeczywiście wtedy przebrnęli przez całość e, w 3 godziny, zwłaszcza jeżeli przy problemach z, z zagadkami po prostu sięgali po podpowiedzi szybko, e, ale nam autentycznie, e, mnie, Bedwolfowi, Hylowi, i jeszcze kilku osobom. Graliśmy w pięć osób, tak? W pięć osób, tak. Zajęło to chyba nawet troszkę ponad 6 godzin, no bo zanim każdy zapoznał się z tymi zagadkami, zanim przedyskutowaliśmy pewne rzeczy, no to troszkę tego czasu minęło. Do tego graliśmy po prostu na takim, na imprezie, tak? Na takim spotkaniu też po prostu integracyjnym. I w związku z tym robiliśmy sobie przerwę e, czy to na jedzenie, e, czy to po prostu. Nagle zaczęliśmy tam o czymś innym rozmawiać, czy to w środku nocy stwierdziliśmy, że kurczę, gramy 3 godziny. E, może teraz porobimy coś innego i wrócimy do tej gry nad ranem. I tak też zrobiliśmy, e, że zaczęliśmy grać gdzieś... Wieczorem, czy też właśnie wczesną nocą, potem zrobiliśmy sobie przerwę na inne aktywności typu Just Dance, potem troszkę się zrzemnęliśmy i dopiero następnego dnia to dokończyliśmy. Ale właśnie polecam mimo wszystko przejść to za jednym razem, ewentualnie z jakimś krótkim odstępem, bo w przeciwnym wypadku pewnie ciężko będzie wrócić, tak? zrobić to drugie podejście po tygodniu, dwóch, czy w ogóle ogrywać to na jakieś pięć podejść, no to myślę, że to się wtedy raczej nie sprawdzi, no i też zapomnimy pewnie, jakie decyzje wcześniej podjęliśmy, no i samego rozkładanie też wszystkich przedmiotów za każdym razem od nowa, zapisy. można sobie zapisać tutaj jest opcja save'a, że się tak wyrażę, można zapisać jakie karty w danym momencie mamy odsłonięte jakie przedmioty posiadamy, jaką mapę aktualnie zwiedzamy, jakie pomieszczenie ale no to zajmuje czas, tak, jest trochę taką sztuką dla sztuki wtedy, więc polecam mimo wszystko znaleźć po prostu troszkę więcej czasu i podejść do tego na raz, maks dwa razy. Gotowy zrobić wszystko, aby tylko wyleczyć Lizy i docierasz do swojego domu położonego na przedmieściach, szybkim krokiem schodzisz do piwnicy i otwierasz księgę. Do rytuału będziesz potrzebował sporo przestrzeni, ciszy i kilku niezbędnych przedmiotów. Weź karty lokacji L1-L18 no ale o co w ogóle chodzi, Tak, jeżeli chodzi o fabułę? Ja odwrócę sobie teraz pudełeczko i przeczytam wam tutaj opis yy, wydawcy. Escape Tales, Rytuał Przebudzenia, to gra karciana oparta na koncepcji escape room, jednak bez limitu czasowego na ukończenie rozgrywki. Gra skupia się na opowiadaniu historii, jej eksploracji oraz rozwiązywaniu zagadek. Decyzje, które podejmiecie w trakcie gry wpłyną na to, które z zagadek staną wam na drodze, zmienią bieg historii i ukażą wam w finale jedno z siedmiu możliwych zakończeń. I tutaj ten pierwszy akapit podkreśla sporo y, zmian względem tych poprzednich tytułów, y, przy czym na przykład pomija wątek y, paragrafówki, tak, bo to nie jest tylko karcianka z zagadkami, ale mamy też paragrafówkę i mamy też aplikację wspierającą całą rozgrywkę. Druga rzecz, no to właśnie to tytułowe Tales. Tak? Rzeczywiście mamy tutaj historię, która została porządnie wykorzystana i sama historia też jest całkiem sensowna. Może to nie jest jakiś wiecie, szczyt opowieści. To nie jest coś, co zapadnie wam w pamięć na lata. To nie jest jakiś instant klasyk, ale no ale na tle konkurencji, na tle na przykład tych historii jak od Fox Games, czy z Galakty też zresztą, no to tutaj czuć ambicje i jednak zupełnie inną skalę wydarzeń. Druga rzecz, czy też trzecia, nie liczę już tego, brak limitu czasowego. To też jest bardzo istotne. W tych grach pudełkowych bardzo często próbuje się zasymulować to, że w prawdziwym Miskiej Plumie mamy ograniczony czas. No W prawdziwym escape promie czas jest ograniczony, no bo nikt nie będzie z nami siedział 6 godzin, pod pokojem, a do tego płacimy jakąś tam kwotę pieniędzy, no i na ogół płacimy za godzinę półtorej, tak? Czy czasami nawet i pół godziny zabawy. Potem ktoś po nas sprząta, tak? Ustawia wszystkie przedmioty od nowa na swoich miejscach, zamyka wszystkie zamki i tyle. No to wtedy w sensie rozumiecie ta, ten mechanizm ograniczonego czasu wynika bardziej z tego, jak escape room funkcjonuje, a nie stricte z tego, że gra musi mieć to ograniczenie jakoś z definicji. W tych planszowych escape roomach też próbuje się to zasymulować, czyli daje się punkty, na przykład jak to robi Fox Games, jeżeli przejdziecie grę poniżej 60 minut, no to macie więcej punktów, jak zajmie wam to dłużej, no to macie ich mniej, jak jeszcze dłużej, to jeszcze mniej dalej. No i to jest trochę bez sensu, zwłaszcza, że nie uwzględnia tego, iż grając w jedną osobę, w dwie osoby, w pięć osób, ma to też wpływ na ten czas rozgrywki, więc to jest taka mechanika, która nam też jakoś szczególnie mocno nie podeszła, co zresztą też było słychać w naszych wcześniejszych audycjach. Tutaj zaś nie ma żadnego ograniczenia czasowego, tak, no właśnie będziecie grać jakoś szybko, skupiając się tylko na grze w dwie osoby, które są mastermindami i chcą to jak najszybciej przejść, Ok, wasza sprawa ale chcecie grać na luzie w większym gronie, też nie ma problemu i nie zostaniecie za to ukarani, co jest dużym plusem. Tak, eee, Przynajmniej właśnie dla mnie, jako że ja gram raczej w, te, w większym gronie, w tego typu tytuły. Kolejna rzecz. Eee, decyzje, które podejmujemy, wpływają na to, jakie zagadki napotkamy. I to już jest coś nietypowego. Ta gra jest nieliniowa. Tutaj daję wam czas, żebyście się z tym oswoili. Zazwyczaj te poprzednie tytuły wyglądają tak, że jak gdzieś utkniemy, to nie idziemy dalej i trzeba po prostu rozwiązać każdą jedną zagadkę, żeby dotrzeć do finału. Tutaj zaś można na niektóre zagadki nawet nigdy nie trafić. Wygląda to tak, że trafiamy do jakiejś lokacji, która symuluje właśnie pokój zagadek. Kładziemy karty tej lokacji na planszy dołączonej do pudełka i ta plansza dzieli nam całą przestrzeń na ile razy, 2, 3, 4, 8, 12 pól. I to są pola podpisane po prostu z góry ABCD z lewej 1, 2, 3. No i mówimy, że na przykład teraz sprawdzamy pole z biurkiem, czyli tam nie wiem, D2. Teraz sprawdzamy safe B1. I w ten sposób symulujemy właśnie realne przemieszczanie się po pokoju zagadek i skupiamy się na konkretnych elementach. Może się okazać, że jakiś element jest po prostu no, wystrojem, tak? nie jest związany z żadną zagadką, nie popchnie fabuły do przodu i że zmagnujemy tylko przy nim trochę czasu, co jest oddane tym, że na sprawdzenie każdego z tych pól musimy wydać że ton. Akcji. Więc tak jak w prawdziwym życiu, tak? Jeżeli wejdziemy do pokoju zagadek i zaczniemy przeglądać wszystkie książki na jakiejś półeczce, które są po prostu może ozdobą, bo jesteśmy w pokoju, no, kogoś to zbierał książki i tak naprawdę jedna książka jest ważna, która jest gdzieś w osobnym miejscu, my przeglądamy wszystko albo oglądamy, kurczę, ścianę centymetr po centymetrze, no to smagnujemy czas. I tak samo to wygląda tutaj. My mamy elementy, które ewidentnie są jakoś istotne, bo są na nich jakieś dziwne symbole, jakieś wzory, czy właśnie, nie wiem, wiemy, że musimy coś znaleźć, no i na logikę to się powinno znajdować tu czy tam. No to te elementy oczywiście eksplorujemy, ale niekoniecznie musimy lizać wszystkie ściany. Więc to też udało się tutaj oddać doskonale. No i może się okazać, że znajdziemy wyjście dosyć szybko z danej lokacji i możemy ją opuścić, nie eksplorując jej dalej, tak? czyli nie przeglądając pozostałych zakamarków. I w ten sposób nie trafimy na pewne zagadki, na pewne przedmioty. Nam nawet udało się ominąć jedną całą lokację. Nie wiem do końca, w którym momencie mam pewne przypuszczenia, no ale to jest tutaj nieistotne, więc nie będę się nad tym rozwodził. Ale do jednej lokacji autentycznie dotarliśmy w ogóle i to nie tak, że zakończyliśmy grę jakoś przed czasem, że nie dotarliśmy do finału. Dotarliśmy do finału po prostu nie przechodząc przez jedną z miejsc. Druga rzecz w ramach tej nieliniowości mamy tutaj decyzję decyzje, które wpływają właśnie na to, jak dalej potoczy się gra, czy też do jakiego finału dojdziemy, są to spotkania, jak gdyby z npc ami na ogół, i w trakcie nich możemy wykonać właśnie czynność A lub B. No i te czynności są istotne dlatego, jak daleko dojdziemy w tej grze, czym się zakończy nasza przygoda. I na przykład my w trakcie pierwszego spotkania mieliśmy taki mały konflikt, bo ja byłem przeciwny żeby, temu, żeby coś tam robić, a cała reszta grupy stwierdziła, tak, zróbmy to. Nie byliśmy wtedy jakoś mocno w klimacie gry. Tak naprawdę, wiecie, no to była impreza gdzieś z piwkiem, chipsami, właśnie grami imprezowymi, więc nie było jakiegoś takiego bardzo mocnego nastroju grozy. Trochę bardziej się śmialiśmy, przez przynajmniej nie wiem, pierwszą godzinę rozgrywki, potem troszkę się bardziej wczuwaliśmy, jak już byliśmy troszkę głębiej w tej historii, troszkę dalej w niej, ale na tym etapie jeszcze trochę się śmialiśmy, no i grupa podjęła decyzję, żeby zrobić coś tak, no na logikę troszkę absurdalnego, no ale wiecie, zostałem przegłosowany, zrobiliśmy to i to miało realny wpływ na zakończenie, ale też to nie oznacza, że ta pierwsza decyzja zniszczyła nam całą rozgrywkę, w sensie, że uniemożliwiła nam absolutnie Jakieś takie zakończenie pozytywne, a poza tym to jest gra jednak opowiadająca historię grozy, więc. No tutaj nie chodzi o pozytywne zakończenie. Tak, jeżeli będzie semi pozytywne, tak jakieś takie pół na pół słodką to już jest jakiś sukces. My wiemy. Już mogę w sumie zdradzić, że dotarliśmy do zakończenia takiego niby pesymistycznego, ale potem sprawdziliśmy pozostałe i okazuje się, że te pozostałe zakończenia są dużo gorsze w większości, więc zaczęliśmy się cieszyć, że jednak to, do czego my doprowadziliśmy, to nic aż tak strasznego. Ale właśnie, sama historia. Obracasz kolejne strony księgi. Do rytuału będziesz potrzebować kilku rzeczy. Czegoś do wyrysowania kręgu na podłodze świec oraz przedmiotu, który ma ogromną wartość dla poszukiwanej przez nas osoby. Dwie pierwsze rzeczy to dla Ciebie nie problem. Kreda powinna znajdować się gdzieś w okolicy biurka, świece powinny być w sejfie. Kreda, biurko, świece, sejf. Natomiast ostatni przedmiot, będziesz musiał pomyśleć co miało tak wielkie znaczenie dla Lizzie. Karta 17, C17. Na pudełku czytamy, że gracze wcielają się w rolę sama, którego córka od kilku miesięcy jest w śpiączce, ale każe nie potrafią wytłumaczyć przyczyny takiego stanu. Według nich z dziewczynką wszystko jest w porządku, z medycznego punktu widzenia jest zdrowa. Desperacja sama prowadzi go do spotkania z Markiem, który doświadczył podobnej sytuacji, z tym wyjątkiem, że jego syn cudownie się wybudził. Podczas spotkania sam otrzymał dziwnie wyglądającą książkę, zawierającą rytuał przebudzenia. To właśnie przez przeprowadzenie tego rytuału Mark zdołał ratować swojego syna uwięzionego w innym wymiarze. Opowieść o tym mrocznym i dziwnym wymiarze nie do końca przekonuje sama, ale sięgnie po każdą możliwość, aby pomóc córce. Po tygodniu przechowywania książki sam jest gotowy, aby zejść do piwnicy i rozpocząć rytuał. A ty? No i ten tekst jest beznadziejnie napisany. Eee, przykro mi Portal Games, ale... No słyszeliście, tak? ja to też teraz czytam pierwszy raz tak naprawdę na głos. Na szczęście to nie jest ten wstęp fabularny, który czytamy w trakcie rozgrywki, bo mamy do tego osobną książeczkę i tam to jest napisane trochę lepiej, ale to też akurat jest jedna z niewielu wad tej gry. Zostajemy wrzuceni w tę historię tak bardzo nagle. Tak? Nie ma jakiejś takiej planszy, która miałaby nas zapoznać z bohaterami, jakiegoś takiego wstępu właśnie już growego, gdzie Krok po kroku wchodzimy w tę opowieść, tylko po prostu bum, dowiadujemy się, że jesteśmy ojcem dziecka, które jest w piączce, ale to jest jakaś dziwaczna śpiączka, że właśnie jest jakiś rytuał, który być może może pomóc nam uratować to dziecko. Wiem, że nasza żona nie żyje, że lekarze sobie nie radzą z tą dziwną śpiączką i bum, tak, teraz zaczynajcie rytuał. Niestety tego typu krótki wstęp e, sprawia, że właśnie na początku nie czuć do końca tego klimatu, nie czuć e, grozy, nie czuć dramatu tego bohatera, e, a raczej gdzieś e, mamy ochotę się śmiać, tak? Jeżeli gramy na imprezie, jeżeli gramy solo, e, czy nie wiem, w dwie osoby, które są skupione tylko na e, grze, no to zakładam, że mimo wszystko też ciężko się wczuć, tak? No bo zaczynamy jak gdyby od połowy filmu, tak? Oglądamy film od połowy i no okej, okay. za 20 minut, za 30 minut, czy za godzinę pewnie troszkę się wczujemy, ale na początku jakoś bardzo dobrze się to nie sprawdza, a szkoda. Bo gdyby ten wstęp był zrobiony troszkę sprawniej, gdybyśmy, nie wiem, czy dostali troszkę dłuższy ten tekst, czy jakoś już go zgamifikowali, żeby było większe zaangażowanie, czy gdyby, nie wiem, każdy może z graczy mógł jakoś poznać część tej historii, przekazać innym, nie mam pojęcia, tak albo gdyby był jakiś filmik może na YouTubie nawet do obejrzenia, jakaś muzyczka. Tak teraz wymyślam na żywo, tak no nie mam pojęcia. Gdyby po prostu ten wstęp był troszkę bardziej klimatyczny i dłuższy, no to być może ten klimat byśmy poczuli wcześniej. My go poczuliśmy dopiero tak jak mówię gdzieś, nie wiem, po godzinie rozgrywki, może nawet później. A szkoda, bo historia ma potencjał. No i Odprawiamy ten rytuał, przenosimy się właśnie z jednego pomieszczenia do drugiego. W tych pomieszczeniach są zagadki, tak jak w normalnych pokojach zagadek. Są też jakieś wyjścia i posiadając pewne przedmioty, czy pewną wiedzę możemy z tych wyjść, skorzystać, przejść dalej. No i tak do wielkiego finału. W pudełku mamy 122 karty zagadek, całkiem sporo, muszę przyznać. 9 kart zatracenia. To są karty, które umożliwiają nam pozyskanie większej ilości żetonów akcji, przy czym one też zmuszają nas czasami do straty jakiegoś przedmiotu, do odrzucenia jakiegoś przedmiotu. I w ten sposób mogą wpłynąć nawet na ostateczne zakończenie. No ale jeżeli chcemy właśnie zwiedzać każdy jeden zakątek, no to wtedy te karty zatracania są bardzo ważne, a czasami no, trzeba z nich skorzystać, bo żetonów mamy mało i nie każde pomieszczenie da się przejść tak po prostu z bazową ilością żetonów, przynajmniej tak mi się wydaje. Mamy 18 kart lokacji. I karty lokacji składają, znaczy Lokacja składa się albo z jednej, albo z dwóch kart. Właśnie umieszczamy ją na planszy, dzielimy ją w ten sposób symbolicznie na mniejsze kratki. No i potem mamy na jednej karcie jak gdyby sześć pól. Jeżeli są dwie karty, no to mamy 12 pól i zwiedzamy. Tak decydujemy się, które pole zwiedzamy, no i czytam odpowiednie paragrafy. Mamy właśnie storybook, czyli tą paragrafówkę wydrukowaną, mamy tę planszę do gry, ona też częściowo jest przydatna przy niektórych zagadkach, to też jest w sumie ciekawe, tak, zawsze fajnie, gdy ten element jest też jakoś tam wykorzystywany, chociaż w niektórych grach to bywa problematyczne, tak, no bo człowiek nie przypuszcza, że pudełko będzie potrzebne do rozwiązania zagadki tutaj. Chyba jakoś szybko załapaliśmy przy tych zagadkach, gdzie plansza była potrzebna, żeby właśnie dobrze by było na nią też spojrzeć. Mamy też 18 żetonów akcji i aplikacje na telefon, aplikacje ze wsparciem dla każdej platformy. Tak, powiedziałem już, że mamy swobodną eksplorację tych plansz, że wybieramy, które pole chcemy w danym momencie sprawdzić i że nie wszystkie pola tak naprawdę opłaca się sprawdzać. Powiedziałem, że mamy rozbudowaną fabułę, że mamy wiele zakończeń. Michał. To dobra, no. no. możemy zbadać rysunki? Badajmy możemy rysunki. wszystko zbadać, dopóki mamy żetony na razie, nie? zbadajmy no no rysunki. To zbadajmy tam może To, które to jest pole? Połóżcie tam czerwone to i powiedzcie mi. P163. Tutaj to... No nie, no nic na razie nie da. No to P163. Połóż tego. No, P163. Drewniana skrzynia z zabawkami Lizji od lat nie była otwierana. Tuż obok dostrzegasz jedną z jej wymyślnych zagadek. Sprytna dziewczynka zapewne w ten sposób ukryła przed dorosłymi kot do swoich skarbów. Szarpiesz kłódkę, ale nie jesteś w stanie jej otworzyć. Będziesz musiał znaleźć inny sposób. Weź kartę C101. E, to jest zagadka z kółeczkiem. No obie tam nie ale nie wielicie. Z kółeczkiem. No. to jest O, tak? Jak gdyby. To, jutro, jutro. Lata fruwa i szybuje, swoje kropki pokazuje. Biedronka, no co? No. Mhm. E, co tu jest w ogóle? Kaktusy, zebry, że... konie? W ogóle co tu się dzieje? Muchy? No. Biedronki? kwiatki, Jakieś niebieskie, niezapominamie. Tylko czemu? Znaczy Strama zielona. No potrzebujemy coś, co składa się z trzech znaków, trzech liter albo trzech cyfr trzech liter albo trzech cyfr z tej zagadki? A? jeszcze raz przeczytaj ją w ogóle na głos lata fruwa i szybuje swoje kropki pokazuje to biedronka a już rozumiem <śmiech> ale to cicho, ci. spokojnie, daj innym też Dobra, no to macie. A ta się buje, swoje kropki pokazuje. Bo ja nie widziałem tej karty z Wiki, A to sorry, Dobra. przepraszam. E, nie wspomniałem o regrywalności no i o tej aplikacji, więc e, tak, aplikacja to tak naprawdę strona internetowa, która e, zapisuje się od razu na telefonie i działa potem w trybie offline też, co jest kolejnym plusem, że ktoś o tym pomyślał. E, do tego ta strona jest wyjątkowo prosta i przejrzysta. Mnie trochę denerwowały yy, na przykład te deszyfratory, te koła szyfrów w grach Exit. Znaczy, to, to niby jest w porządku, ale przy pierwszej rozgrywce to jest dość nieintuicyjne i widzę, że gdy gram z znajomymi, daję im po prostu to koło szyfrów do obsługi, no to, że też momentami patrzą na nie i nie wiedzą, co z nim zrobić do końca no i do tego niby fajnie, że mamy coś manualnego coś czym możemy pokręcić i tak dalej ale no umówmy się, to też nie do końca działa dobrze na imersję no bo to jest taki sztuczny element w sensie no rozwiązując zagadki gdzieś w jaskini czy w jakimś pokoju, czy jeszcze gdzieś indziej nie chodzimy wszędzie z kołem szyfrów i nie musimy wszystkich odpowiedzi podawać na kole szyfrów zresztą to też wymusza pewnego rodzaju dopasowanie zagadek do koła szyfrów. To nie jest rzecz fatalna, ale gdzieś tam absolutnie też nie rozwiązanie idealne. Tutaj mamy aplikację, która po pierwsze jest wyjątkowo prosta i przejrzysta. Po drugie właśnie wczytuje się, gdy mamy dostęp do internetu, potem już działa offline. Po trzecie możemy w niej wpisywać odpowiedzi różnego typu. To mogą być słowa, cyfry, to mogą być trzy znaki, a to może być też, nie wiem, pięćdziesiąt znaków. Znaczy tutaj aż tak długich nie ma, ale na zasadzie nie ma tych ograniczeń, które ma na przykład właśnie koło szyfrów. Dodatkowo aplikacja zapamiętuje nasze dotychczasowe posunięcia, czyli gdy korzystamy już z tego jednego telefonu, w trakcie gry, no to ten telefon pamięta, które hasła podaliśmy, do których paragrafów nas to odesłało, które w ogóle już zagadki mamy rozwiązane, które podpowiedzi sobie odsłoniliśmy, czy też które odpowiedzi odsłoniliśmy, nie radząc sobie z zagadką. I nie ma takiej sytuacji jak w przypadku na przykład Fox Games, gdzie szukając jednej podpowiedzi można przypadkiem spojrzeć na trzy inne, bo wszystko jest na jednej karcie. Zresztą w Exit'cie chyba też znaczy tam to wygląda troszkę inaczej, bo są osobne karty, które właśnie też trzeba rozłożyć na 15 kupek i potem się w tym orientować. Tutaj mamy wszystko w jednej aplikacji w telefonie, którą obsługujemy no, jednym palcem tak naprawdę. Jest to banalne, nic się nie miesza, nie podejrzy się za wiele, w ogóle nie korci nas nawet, żeby podejrzeć, bo po prostu żeby wejść w odpowiedzi. No to trzeba wkliknąć tam, pokaż podpowiedź, pokaż następną, pokaż następną i tam dopiero na końcu pokaż odpowiedź i to się wyświetla. Tak? Potem nie można tego schować, więc nie można udawać, że się wcale niczego nie czytało. Fajna rzecz, żeby właśnie bardziej się wczuwać, a mniej ewentualnie gdzieś tam oszukiwać. I też te podpowiedzi są bardzo dobrze rozpisane. W ogóle pierwsza rzecz to to, że przy każdej zagadce można szybko sprawdzić, ile elementów jest potrzebnych do jej rozwiązania. To strasznie ułatwia gę, i dzięki temu unikamy sytuacji, w których mamy tylko na przykład dwie z trzech kart, albo w ogóle dwie z sześciu i wiecie wykonujemy jakąś tam jakieś kombinacje alpejskie z trzema cyframi na krzyż, próbując to jakoś odkodować, w, znaleźć jakiś wzór na obrazku, którego tam nie ma itd., tak itd., tak bo po prostu nie mamy wszystkich kart. Łatwo bardzo o to często. tak Mamy jakiś element zagadki, tam zaczynamy każdy milimetr po prostu obrazka analizować, czy każdą cyferkę, pod, nie wiem, czy w ogóle mamy jakiś dziwny wzór i pod każdym kątem oglądamy kartę. A potem się okazuje, że po prostu no, patrzymy na jedną z trzech kart, jedną z czterech, pięciu, sześciu. I gdy mamy komplet, to całość wydaje się logiczna. Gdzieś tam też wymaga dalej e, chwili analizy, no ale już to jest taka analiza świadoma i prowadząca do celu, a nie tylko wyszukiwanie czegoś, co tak naprawdę wcale nie istnieje. E, no ja to strasznie doceniam. Także właśnie wchodzę sobie w zagadkę X, e, klikam, patrzę, ok, są potrzebne trzy karty, no to jak mamy dwie, to jeszcze się wstrzymajmy, jeszcze tego nie analizujmy. No i kolejna też rzecz to to, że te podpowiedzi są sensowne. Tak jak w tych poprzednich grach bywało tak, że podpowiedzią jest właśnie musisz posiadać kartę taką i taką, czyli pierwsza podpowiedź była bez sensu, a już potrafiła nam zmniejszyć ilość punktów na koniec rozgrywki i sprawić, że ten wynik punktowy jest niższy, co jakoś tam może demotywować. Tak? No jak macie na przykład dzieciaki czy osoby w rodzinie, które nie lubią przegrywać, no to wiecie, jak to może popsuć niektórym grę, gdy potem ten wynik końcowy jest gorszy. A tutaj nie ma żadnych takich punkcików i właśnie odejmowania ich za, za byle co, tylko po prostu no, nie radzisz sobie, możesz skorzystać z podpowiedzi. Podpowiedzi są bardzo Precyzyjne, przynajmniej te, z których my korzystaliśmy. Nie, nie widzieliśmy ich dużo tak naprawdę, więc może troszkę y, też przeceniam teraz twórców. Może niektóre są też y, banalne y, albo no, nie dają zbyt wiele, bo w poprzednich jak bywało tak, że podpowiedzi mówiły, spójrz na tę kartę i na tę kartę, znajdź zależność między tymi i tym i my to widzieliśmy, tylko wiedzieliśmy, tylko zależności nie widzieliśmy, absolutnie. Tutaj nie, tutaj, gdyż sobie rzeczywiście nie radziliśmy, ale to były nie wiem, ze trzy sytuacje, gdzie potrzebowaliśmy jakiejś drobnej podpowiedzi, żeby ruszyć dalej i chyba tylko raz utknęliśmy tak na dobre z zagadką, że totalnie nie wiedzieliśmy, co z nią zrobić, nie widzieliśmy Podpowiedź, że w sumie to dwa razy troszkę utknęliśmy, ale za jednym razem nam się udało troszkę przypadkiem dojść do rozwiązania, a za drugim razem no, potrzebowaliśmy tej podpowiedzi tam kilkustopniowej, tak, żeby w ogóle załapać co i jak. No i to jest tutaj też bardzo dobrze zrealizowane w kontekście tej gry. I co jeszcze mogę powiedzieć? Rekrywalność, no właśnie. To jest historia nieliniowa, w związku z czym e, kolejne rozgrywki będą się różniły od poprzednich. Przy czym ja mam tutaj taki problem, że mimo wszystko trzon rozgrywki będzie podobny, a do tego, e, jeżeli podejdziemy do gry drugi raz, to poza tym, że możemy pewne decyzje podjąć inaczej i zobaczyć właśnie, w którym kierunku nas to popchnie i w związku z tym na przykład trafić do innego pomieszczenia, no to jednak duża część zagadek w głównych pomieszczeniach będzie identyczna więc znając już tę grę i grając na przykład nie wiem, tydzień później czy miesiąc później będziemy pamiętać rozwiązania i nie wiem, czy to sprawi jakąkolwiek frajdę wydaje mi się, że niekoniecznie rzeczywiście wracając do niej po kilku miesiącach czy po roku myślę, że możemy bawić się na no, drugi raz w miarę tak samo dobrze, ale nadal no, duża część zagadek będzie się powtarzać, więc tą regrywalnością bym nie przesadzał, aczkolwiek rzeczywiście korci trochę człowieka, żeby sprawdzić, co by było, gdybyśmy te główne decyzje podjęli inaczej, a aplikacja nam na to nie pozwala, żeby nie oszukiwać. Aplikacja zapamiętuje te poprzednie, wpisane przez nas odpowiedzi yy, i potem właśnie już wyświetla, że Decyzja podjęta, tak zagadka rozwiązana. Jeżeli chcemy oszukiwać w ten sposób, czy po fakcie sprawdzić sobie inne drogi rozwoju fabuły, możemy pobrać, znaczy pobrać no, wejść na tę stronę, która jest podana w instrukcji z innego telefonu i tam wpisać na nowo dany kod z danej karty, czy daną odpowiedź i właśnie pokierować historią trochę inaczej. My tak zrobiliśmy na etapie ostatecznego finału, bo mieliśmy wrażenie, że to nasze zakończenie jest dość pesymistyczne. Znaczy nie było tragiczne, ale no nie udało nam się powiedzmy wybudzić naszej córeczki. Ale okazało się, że były gorsze zakończenia. Dużo gorsze. I to też jest fajne, bo gra nas nie każe właśnie jakimiś dziwnymi punktami ujemnymi, bo o, za długo graliście. Graliście w pięć osób, a nie w dwie, więc wszystko trwało dłużej, więc macie na koniec beznadziejny wynik punktowy i no nie jesteście dobrymi łowcami zagadek. Tylko gra działa w inny sposób. Macie tę fabułę, podjęliście różne decyzje, no i doprowadziło to do takich i takich wydarzeń. Te finały nie są zbyt pozytywne na ogół, ale kurczę, to jest historia grozy, to jest historia o grzebaniu w innych wymiarach, tak, o jakichś magicznej, okultystycznej śpiączce, niejako o pakcie z diabłem. No i umówmy się, tego typu historie nie kończą się happy endem, więc e, to wszystko jest spójne i nawet jeżeli na koniec dostajemy, za przeproszeniem, troszkę z liścia e, od strony fabularnej, czyli tak no, rozwiązaliście ostatnią zagadkę, podjęliście jakąś decyzję no i skopaliście, tak, skazaliście tam siebie, czy tam swoją córkę, czy jeszcze kogoś innego na potępienie przykładowo no to to nie jest uczucie na zasadzie o Jezu, bez sensu była cała ta gra tak wszystko na nic, teraz dostałem dwa punkty i instrukcja mi mówi, że jestem beznadziejny nie, tylko to jest takie o kurcze, to mogliśmy jednak zrobić to i to inaczej, tak a mogliśmy wtedy nie gadać z tą postacią, a mogliśmy zrobić jeszcze coś innego, albo zatrzymać ten przedmiot, mogliśmy go nie oddawać za punkty akcji, etc. etc. Więc wszystko sprawdza się doskonale, po prostu tak powinno być, i my graliśmy w to właśnie ponad 6 godzin, i nie całe towarzystwo jakoś siedzi mocno w planszówkach czy iskiej brumach, a mam wrażenie, że wszyscy bawili się całkiem dobrze i że to zakończenie właśnie wywołało więcej takich pozytywnych emocji, jakichś dyskusji na temat tego właśnie, co sądzimy o tej historii, o tych bohaterach, czy można by zrobić coś inaczej, a nie jakieś, nie wiem, niezadowolenie, że mamy no, smutny, czy straszny, czy jakiś tam inny finał. Więc znowu brawa dla Twórców. I w sumie nie wspomniałem jeszcze za bardzo o, e, o prawie. Rebus wiosenny, tak Lizzy nazywała tę zagadkę. Włożyła w jej przygotowanie sporo wysiłku, później kilka razy chciała jej smacać ją z podłogi, ale twoja córka nikt na to nie pozwoliła. Boże, ja myślałem, że Lisi smacać z podłogi. Tak to zawsze. Z jakiegoś powodu ta zagadka była dla dziewczynki czymś ważnym. Być karta 89. No tak jak powiedziałem, za okładkę odpowiada Jakub Fajtanowski. Za resztę ilustracji odpowiadają też Magdalena Klepacz i Paweł Niziołek. I rzeczywiście oprawa graficzna też jest bardzo ładna. Niektóre elementy są może lekko kiczowate, w sensie kępowe, ale to pasuje do konwencji, mimo wszystko, tak? Mamy przede wszystkim bardzo szczegółowe grafiki, na których widać sporo detali, i te detale są też bardzo często ważne przy konkretnych zagadkach. I od tej strony to wszystko sprawdza się doskonale. I też ważna rzecz: kolejne pomieszczenia, i w związku z tym też zagadki w tych pomieszczeniach, mają różne palety kolorystyczne. Tak, mamy pomieszczenia, które tam są takie, wiecie, bardziej piekielne, jakieś czerwienie pomarańcze, etc. Mamy jakieś takie bardziej, nie wiem, zielonkawe, czy niebieskie, czy jeszcze inne. Te lokacje zresztą są zróżnicowane, przez które my tutaj przechodzimy. Mam nie wiem, jakiś pokój właśnie dziecięcy, pokój szpitalny, jakąś piwnicę okultystów i tak dalej, i to wszystko znowu jest wielką zaletą. Tak? Mamy lokacje zróżnicowane, atrakcyjne wizualnie, nie absolutnie, no, i że rzeczywiście te detale tutaj z planszy są potrzebne przy różnych zagadkach. I ja wiem, że w tych poprzednich tytułach to też było, ale na przykład w tych kryminalnych zagadkach od Fox Games, tam część ilustracji, no to jest taki. Nie ja chcę powiedzieć, że taniocha, no, bo to nie chodzi o to, że one są brzydkie, ale że są jakoś nie niezbyt mocno istotne, a tutaj bardzo często no, cała plansza jest ważna, tak, żeby właśnie rozeznać się w niej, żeby stwierdzić, dobra, to ten kąt tutaj chyba nie jest istotny, ten jest znowu, wydaje się, ważny. Jedyny potencjalny problem, znaczy nam to nie przeszkadzało, ale trochę się tylko śmialiśmy po prostu, to fakt, że czasami, w danym polu, gdy podzielimy całą lokację na te 12 pól, no to tam widzimy trzy obiekty i w rozmowie stwierdzamy, że dobrze, to podejdźmy tutaj, bo tu jest, nie wiem, jakaś książka. Potem się okazuje, że nie badamy książki, tylko stołek, bo to jest główny item, główny przedmiot w tym polu lokacji. No ale z drugiej strony też bez sensu by było ograniczać lokację, tak żeby rzeczywiście była tylko jedna rzecz w danym miejscu. I zakładam, że badając w realnym pokoju zagadek, właśnie tę książkę, to może na ten stołek też byśmy zwrócili uwagę, gdy okaże się, że ta książka to jednak nam w niżym nie pomoże. Więc to nie jest jakiś minus, tak? Po prostu były, jedna taka była lokacja przede wszystkim, gdzie rzeczywiście ze trzy razy stwierdziliśmy, podejdźmy tutaj, zobaczmy to, a potem się okazywało, że patrzyliśmy na inny obiekt. No ale to też nawet sympatyczne było i wszyscy autentycznie dobrze się bawiliśmy, dlatego ja mam ochotę na kolejne tytuły z tej serii. Ten koleś ma naprawdę kiepską pamięć, jeżeli on nie pamięta co napisuje. Uśmiechasz się do siebie. Twoja córka przestała mieć w szkole problemy z matematyki dopiero kiedy wprowadziłeś cyfry do swoich zagadek. X równa się Y. Twy X plus Y równa się 100. No. No to już rozwiązaliśmy, to nie trzeba, nie trzeba dalej szukać. 3y równa się x, y równa się 2x. Mogę? Tak, jakby to matematyczka będzie ci Ja nie pamiętam. 3y równa się 100. 3y równa się x. No to jest to rozwiązania x plus y równa się 100, tak? 25 i 75, tak? No tak, tak wychodzi no. mniej więcej chyba. Ale no. nie, bo to coś o to, to ostatnie nie pasuje. Ale jak ostatnie może być i pierwsze? Przecież to się wykluczają. Dwa razy X. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Ale zobaczcie, początek i koniec jedno i drugie z razy równo się... A nie, bo to już rozwiązujesz, sorry. Mhm. Ja nie One są kosztowne. O tym nie wspomniałem w sumie, bo akurat ten tytuł kosztuje 65 zł. To nie są może ogromne pieniądze. Pamiętajcie, 6 godzin rozgrywki nawet. Minimum myślę ze 3 no na dwie osoby, no to powiedzmy po 30 tam te 2,50 no to troszkę droższe, chociaż nie, no kino też, teraz kino w sumie trochę potaniało znowu, ale przez jakiś czas przecież też bilety do kina ile kosztowały to jest taka rozsądna w miarę cena jak za to co dostajemy jeżeli gramy więcej no to wtedy wiecie, no jak się złożymy nie wiem, po dwie dychy, po 15 zł, czy coś no to, to są żadne pieniądze. Umówmy się, chleb długo będzie kosztował tyle pewnie w tym kraju. E Mamy jeszcze dwa inne tytuły. E Escape Tales Low Memory. E Aktualnie kosztuje najtaniej bodajże 70 zł w sieci. I Escape Tales Dzieci Żmijowego Lasu. To jest w miarę świeżynka bodajże, bo kosztuje stówkę to jest najniższa cena i ja prędzej czy później w jedno i w drugie się zaopatrzę, bo uważam, że warto. Tak, Może niekoniecznie do gry na przykład z dzieciakami czy z osobami, które w ogóle w tego typu rozgrywce się nie orientują, ale dla fanów, którzy już przeszli przez jakąś Galactę i Exit, przez jakieś Fox Games i Escape Roomy czy Kryminalne Zagadki, no to to jest po prostu kolejny poziom ewolucji, bardzo naturalny i Jestem strasznie ciekaw tego jak wygląda fabuła właśnie tych pozostałych dwóch gier i też nie chciałem się wczytywać za bardzo w ich recenzje, żeby sobie za wiele nie zdradzić, ale już widziałem po pudełkach, że tam są po trzy książeczki jakoś w środku, nie jedna, więc no właśnie jestem autentycznie ciekawy jak to się sprawdzi na żywo. Na pewno te znajomymi, prędzej czy później przetestujemy absolutnie te tytuły od Portal Games, od Board and Dice, serdecznie Wam wszystkim polecam, tylko właśnie nie z dziećmi na przykład, tak? które raczej docenią bardziej Fox Games. Może historia tam będzie gorsza, ale sama rozgrywka będzie bardziej przystępna. Tutaj jednak te zagadki, właśnie o zagadkach w sumie za wiele nie powiedziałem, są chyba trochę bardziej wymagające, mocno zróżnicowane. Przy czym wymagające nie oznacza, że są strasznie trudne, bo zagadki są zróżnicowane i gdyby rozrysować poziom trudności na wykresie to nie będzie on przypominał statystyki wzrostu zachorowań w Polsce teraz, a raczej sinusoidę. Mamy zagadki bardziej skomplikowane, gdzieś tam wielopoziomowe, gdzie trzeba coś przeliczyć, coś połączyć ze sobą, czy w ogóle ogarnąć co się dzieje na kartach a może dziać się całkiem dużo. I potem mamy zagadki trochę prostsze, które nie są banalne. To nie jest tak, że patrzymy na kartę i od razu wiemy, bo nadal wymagają zrozumienia schematu działania i odkodowania właśnie jakiegoś tam hasła. Ale to nie jest poziom, który rośnie jakoś stale, że początek jest banalny, a potem nagle przy każdej zagadce 20 minut się zastanawiamy, co w ogóle zrobić. Na ogół też dość szybko widać na co zwrócić uwagę, tak? Czyli w danej zagadce e, dość szybko byliśmy w stanie dojść mimo tego, że część tam właśnie troszkę to piwko popijała i tak dalej, no to nie było tak, że nagle e, nie ogarniali w ogóle co się dzieje, że ich to przerastało intelektualnie tylko chwila skupienia i jakoś tam do tego rozwiązania dochodziliśmy. I nawet te bardziej skomplikowane, czy takie, które się ciągną przez dłuższy okres czasu, bo na przykład zdobywamy pierwszą część zagadki w lokacji pierwszej, drugą część zagadki i trzecią już w innej lokacji, no to nawet przy nich na ogół taka chwila mocniejszego skupienia wystarczyła, żeby gdzieś tam dojść do tego rozwiązania. Co zabawne, raz używaliśmy papiego do pieczenia bo nie chcieliśmy też mazać tak bez sensu po karcie z gry i sobie zrobiliśmy szybką kopię pewnego rysunku, żeby go analizować też właśnie w większym gronie i jeszcze taka jeżeli chodzi o zagadki, które zapadają w pamięć, to dla mnie absolutnym geniuszem była zagadka, gdzie mieliśmy trzy, kartki, trzy karty na każdej z nich był rysunek liter przypiętych jak gdyby do jakiejś tablicy korkowej czy czegoś i połączonych sznurkami i te karty miały dwie strony i z jednej i z drugiej były właśnie litery połączone jakimiś sznurkami i tam było po kilka liter na karcie no i tak na pierwszy rzut oka niczego nie widać, no po prostu te literki połączone i trzeba tymi kartami tak manipulować, żeby utworzyć słowa. I gdy okazało się, że przy pomocy tych trzech kart i tylko jednej strony każdej z tych trzech kart udało nam się ułożyć całe długie zdanie to no wiecie, no po prostu mózg rozwalony zbieraliśmy szczękę z podłogi, że z tych kilku literek udało się ułożyć autentycznie całe zdanie, a potem się okazało że ta zagadka jest dwupoziomowa i po ułożeniu tego pierwszego zdania można jeszcze ułożyć drugie już potem troszkę obracając te karty i gdy właśnie zobaczyliśmy, jak przy pomocy czegoś, co absolutnie tego nam nie pokazało w pierwszym momencie, czegoś, co nie wyglądało na jakiś długi komunikat, oczekiwaliśmy, że tam znajdziemy, nie wiem, właśnie jakieś słowo składające się może z pięciu liter czy coś, a dostaliśmy dwa długie zdania, no to czapki z głów, yy, ja autentycznie miałem ochotę bić brawo, genialnie skonstruowana zagadka, właśnie idealna pod taki karciany, paragrafowy, escape room, yy, świetna rzecz, no koncepcyjnie to no, geniusz, geniusz w czystej postaci yy, i to jest chyba coś, co zrobiło na mnie największe wrażenie. Było więcej dobrych, ale tutaj autentycznie się nie spodziewałem, że z kilku literek gdzieś tam, które dodatkowo, wiecie, wyglądają jak porozrzucane w losowym, w losowy sposób, nagle się okazuje, że przy pomocy trzech kart udało się utworzyć ogromny rysunek z wielkim zdaniem. Świetna rzecz. No, e, tej zagadki nie zapomnę. Um, no więc, czy są jakieś minusy? Bo tak w sumie w dużej mierze chwalę. No dla niektórych może cena, tak? No bo w takim zwykłym sklepie to właśnie będzie ze stówkę kosztować. No to ktoś może stwierdzić, że to troszkę za dużo. Ale pamiętajcie, taki escape room normalny, do którego wchodzicie na godzinę, no, to też jest koszt stówy. I wiadomo, no, że tam jesteście na żywo, ktoś was pilnuje, nie wiem, ma tam kamerkę, jest jakaś elektronika, pewnie to też są koszta. Ale no mimo wszystko płacicie, tak właśnie, 100 150, 200, to też zależy w sumie od przybytku. Tutaj płacicie właśnie do stówy do 6 godzin rozgrywki, więc mimo wszystko myślę, że się strasznie opłaca. Druga rzecz to troszkę pospieszne wprowadzenie tej historii czyli fakt, że na początku niekoniecznie się wczujecie, ale możecie zadbać o klimat. Pamiętajcie, my to od, odpaliliśmy. Rozegraliśmy tak po prostu na spotkaniu przyjaciół bez jakiegoś właśnie nastawiania się na klimatyczną rozgrywkę, ale jeżeli nie wiem, światło, może puścicie jakiś ambient w tle, zapalicie może jakieś świeczki czy chociaż podgrzewacze, no to wtedy myślę, że może być dużo łatwiej wczuć się w całą opowieść i też wywołać jakiś tam dreszczyk napięcia. I jeżeli macie na coś takiego ochotę, no to właśnie szczerze wam to polecam. Można w to grać bardziej imprezowo, tak po prostu na luzie i troszkę się pośmiać, a można myślę sobie ten klimacik też troszkę tak sztucznie stworzyć. I też może... Widziałem, że niektórzy na zakończenie narzekają, że pojawia się tak troszkę nagle, bo rzeczywiście my zwiedzamy te wymiary, próbując odprawić ten rytuał. i Odprawiamy go i próbujemy go doprowadzić do końca. I w którymś momencie po prostu podejmujemy ostateczną decyzję i możemy sobie do końca nie zdawać z tego sprawy. Jeżeli nie patrzymy na zegarek i nie widzimy, że właśnie no, mija ta któraś tam godzina rozgrywki, jeżeli nie analizujemy bardzo mocno ilości kart, a w związku z tym, że nie musimy trafić na wszystkie zagadki czy na wszystkie lokacje, no to może nam się wydawać, że jeszcze są za dwie, trzy lokacje, a tak naprawdę już ich nie ma. nie Po prostu ominęliśmy je w ten czy w inny sposób. Więc to zakończenie może pojawić się właśnie, tak kreślę co no bo to jest za duże słowo, ale jakoś tam niespodziewanie nagle. Ale dla mnie to też nie była wada, no bo po prostu to zależy od naszych decyzji, tak? No, nie, no trochę jak w każdej grze takiej komputerowej wideo, nie może być game over w dowolnym momencie, jak coś źle zrobimy tutaj nie w dowolnym, bo jednak nie da się popsuć zupełnie rozgrywki gdzieś na etapie już pierwszego, drugiego pomieszczenia, co też jest super. Po prostu po tych kilku godzinach gry dojdziemy do finału. I czy są jeszcze jakieś minusy? Tak się zastanawiam, zastanawiam. Ale raczej nie ma. To nie jest oczywiście tytuł idealny, który polecam absolutnie każdemu, że każdy musi to ograć. W ogóle bez tej gry to nie jesteś fanem planszówek czy escape roomów, ale, ale nie ma wiele więcej wad. Naprawdę ciężko mi coś wymyślić na siłę jakościowo te, te przedmioty, które tutaj mamy w środku, te elementy karty, plansza, żetony, to wszystko też jest bardzo dobra aplikacja, tak jak mówię, strasznie ją chwalę, bo jest świetna. Zresztą ta gra też ma wiele wersji językowych, bo mamy wersję polską, angielską, niemiecką, koreańską, francuską, hiszpańską, włoską, duńską i czeską i bardzo dobrze, bo szkoda by było, żeby taka historia była tylko dostępna w jednym języku czy w dwóch. Super, że udaje się to jakoś przełożyć na inne języki i promować za granicą. Ja mam szczerą nadzieję, że jeżeli będą pomysły na kolejne takie tytuły, no to, że dystrybutor się znajdzie, wydawca się znajdzie i, i że takich Escape Tales y, dostaniemy więcej. Tak na razie, tak jak mówię, są trzy i chyba jedna za granicą jest też wydana dodatkowo, czwarta? no jeżeli będą w, na podobnym poziomie co yy, jedyneczka, co Rytuał Przebudzenia to ja wszystkie będę kupował i wszystkie będę testował bo to świetna zabawa świetna rozgrywka i do tego wiecie, no jak ktoś lubi łami główki, no to już w ogóle będzie tutaj w siódmym niebie mamy i matematyczne, jakieś takie bardziej wizualne i właśnie jakieś geometryczne yy, i inne i na skojarzenia yy, no dużo tego jest i nie wiem, no dwa razy tak jak mówię sobie nie radziliśmy zbytnio, ale to nie znaczy, że zagadki były jakoś słabe, że było absurdalne, że było od czapy, no po prostu nie załapaliśmy o co chodzi i tyle, życie. Polecam. Polecam. I to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Więc tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście.